Bóg w nas nadzieja chwały. Chrystus w nas nadzieja chwały. Jesteś człowiekiem połączonym na stałe z Bogiem. Na stałe z Bogiem. Rozumiesz? Na stałe z Bogiem. Dlatego też Bóg mówi, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. To nie oznacza, że... tu nie chodzi o drugiego człowieka wręcz. Rozumiesz? Przede wszystkim chodzi o to, aby Nasze, ten, jakby, nasza duszewność, nasza dusza, ona nie stała się Panem naszego życia. Rozumiesz? Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby przyszło zrozumienie, że przebudzenie jest ściśle związane z tym, że nasza dusza zajmuje swoje miejsce w naszym życiu. Ona zajmuje swoje miejsce. Nasz umysł nie jest naszym Panem. Nasze emocje to nie jest nasz Panem. Nasze decyzje to nie jest nasz pan. Nie ma czegoś takiego, że to ktoś mówi, ja tak zrobiłem, bo tam na mnie coś tak wpłynęło, ja tak musiałem zrobić. To jest nieprawda. Żaden człowiek nie musi robić pewnych rzeczy. Nie musi robić. Coś ci powiem. cokolwiek zrobiłeś w życiu, tylko to zrobiłeś tylko dlatego, że chciałeś. Chciałeś. Rozumiesz? Zdecydowałeś, chciałeś. Przyjąłeś takie toki myślowe, uległeś takim, a nie innym emocjom, rozumiesz, i ty po prostu zrobiłeś coś, tak? Ale to nie jest dlatego, że ty musiałeś coś zrobić. Nie musiałeś niczego robić. Musisz zrozumieć, że dusza Twoja, ona ma swoje miejsce. Ona, ona, ona ma swoje miejsce. To miejsce, to jest miejsce poddania. Kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha, uznaliśmy Jezusa jako Pana naszego życia, to Duch Święty naprawdę podszedł do tego poważnie. To często moja żona powtarza, że cokolwiek robisz z Bogiem, on zawsze podchodzi do tego poważnie. On zawsze podchodzi poważnie. On zawsze na poważnie. On zawsze na poważnie. Nam się wydaje, że czasami Bóg na, nie, na, na niepoważnie. Nie. Bóg zawsze na poważnie, tylko czy dusza nasza na poważnie? Wiecie, przebudzenie jest stylem życia. Przebudzenie to jest coś, co daje nam wytyczne do życia. To nie jest jakiś jednorazowy akt. To nie jest też jakiś czas. gdzie mówią, jest czas przebudzenia. Przebudzenie przyszło, przebudzenie się zakończyło. Nie istnieje coś takiego jak zakończenie przebudzenia. Często na przykład mnie ludzie pytają, kiedy się kończy nabożeństwo. Ja mówię, nie wiem. Wiem, kiedy się zaczyna. Teoretycznie o 10. W praktyce o 10.30. Ale kiedy się kończy? Nie wiem. Na, jak ludzie chcą iść na obiad, ja mówię, no to niech idą na obiad. Ale są tacy, co nie chcą iść na obiad. Wiecie, że przychodzi era ludzi, którzy nie będą chcieli iść po nabożeństwie na obiad? Wiecie, że przebudzenie będzie się definiowało tym, że się nie będzie chciało iść na obiad? Wiecie o tym? Że przebudzenie to nie będzie jakiś, e, jakiś szok termiczny, że coś tam się będzie działo e, takiego na ulicach, że raptem ludzie się zaczną nawracać. Przebudzenie nie jest dla świata. Świat się nie musi przebudzić, bo świat nie żyje. Mam dla ciebie taką wiadomość. Świat nie śpi. On nie żyje. I musi się na nowo narodzić. Świat się nie może przebudzić. Bo on nie śpi. On nie żyje. Jest martwy. Natura człowieka jest martwa. Ludzie, jeżeli ktoś nie jest narodzony z Bożego Ducha, to jest chodzące zombie. Rozumiesz? Ktoś, kto nie poznał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ktoś, kto nie oddał od swojego życia, jest człowiekiem niesprawnym duchowo. Jest martwym duchowo. On nie słyszy, co mówi Bóg. On nie rozumie tego, bo on nie słyszy. Jak można rozumieć, jak się nie słyszy? Rozumiecie, przyjaciele? Dopiero ludzie narodzeni z Bożego Ducha są ludźmi żywymi, żywymi, żywymi. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, pamiętasz ten czas, pamiętasz ten rok, pamiętasz tę datę, to Ty ożyłeś, ożyłeś, Ty się nie przebudziłeś, Ty ożyłeś, tak? Ale potem człowiek, kiedy już się narodzi z Bożego Ducha, kiedy już Duch Święty w nim zamieszka, bo nowe narodzenie polega na tym, że Duch Święty zaczyna mieszkać w tym duchu człowieka i ten martwy duch ożywa i tak naprawdę staje się naszym nowym człowiekiem, naszym nowym ja, naszym nowym ego, który ma na imię Jezus a z zawodu jest Chrystusa. Mamy nowe ja, nowe ego, tak? Ale mimo, że ten człowiek posiadający nowe ja, nowe ego, czyli ten nowy człowiek, on jest żywy, to on może usnąć. I przebudzenie to jest coś, co, przychodzi, co, co jest jakby dane Kościołowi, Kościołowi. Rozumiecie? Kościołowi. To nie jest dane światu. I przebudzenie, jak zaczniemy, zaczynamy oglądać, zaczynamy oglądać w Kościele, a nie w świecie dopiero w wyniku działań przebudzonego Kościoła, tak, zaczyna być ożywiany świat. Rozumiecie, na co się polega? Dopiero ożywiony Kościół, dopiero obudzony Kościół ożywi świat. Obudzony Kościół ożywi świat. Póki Kościół śpi, a na czym polega spanie Kościoła? Na tym, że człowiek, mimo że otrzymał nową tożsamość, mimo że otrzymał nowe ja, tak, postępuje według starych przyzwyczajeń. Kto to jest śpiący chrześcijanie? Jest to człowiek postępujący według starych przyzwyczajeń, a nie nowych nawyków. Tak? O, po prostu śpimy wtedy, kiedy nie postępujemy na sposób nowego człowieka. Wtedy śpimy. Każdy człowiek, który postępuje na sposób stary, na ten, na ten stary, utarty sposób, to jest człowiek śpiący to jest śpiący chrześcijan i musi się przebudzić. I przebudzenie, ono uderza w dusze wierzących ludzi. I jedną z pierwszych rzeczy w przebudzeniu, to jest to między innymi, że ludzie chcą ze sobą, co? Dojęć. Ile? Ciągle. Tyle. Nie chcą wychodzić z kościołów. Rozumiesz? Nie będzie żadnego problemu, kiedy są przebudzeni ludzie, nie będzie żadnego problemu, z zrobimy spotkanie o 6 rano. Tak? Ja dzisiaj będę tu musiałem wstać już trzeciej. Ale dla mnie, czy ja wstaję o trzeciej, czy nie wstaję o trzeciej, to w ogóle dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. To jest kwestia mojej dyscypliny, po prostu się muszę poryć wcześniej spać. A jeżeli nie mogę się poryć wcześniej spać, to biorę cud z nieba pod tytułem, że biorę przez wiarę to, że przez te 3 godziny spania będę czuł się wyspany tak, jak mi 12 dwanaście godzin. Czyli albo dyscyplina, albo cuda. I to jest normalne, Dla tak? mnie jest to normalna sprawa. Więc jeśli spotkanie by było na godzinę 6 rano, to byśmy byli za godzinę 6 rano z dziećmi. Rozumiesz? Ale nikt, kto nie jest przebudzony, nie przyjdzie na 6 rano na spotkanie. W niedzielę, człowiek. Ludzie się pytają, kiedy się kończy spotkanie. Ja mówię, czemu chcesz to wiedzieć? Bo ja się umówiłem na obiad z ciocią. Ja mówię, ciocia wierząca? Nie, nie wierząca. Mówię, ale po co? ewangelizujesz ciocię? Nie, bo ciocia ma imię nic. Ja mówię, olej ciocię. Przecież nie masz nic wspólnego z ciocią według ciała, tak mówi słowo, tak? Jeśli znałeś ciocią według ciała, to już nie znasz. Człowiek przebudzenia nie ma cioci. Rozumiesz, o czym ja mówię? Człowiek przebudzenia nie ma cioci. Czekaj przebudzenia idzie i mówi do cioci ciociu, ty się musisz narodzić na nowo. Rozumiesz? Bo jak diabeł trafi, to ci się trwała po prostu. Do nieba! A nie na imieniny. Ja imieniny przestałem odchodzić, jak się zorientowałem, że jest jedno imię pod niebem, które trzeba czcić. Przestań imieniny odchodzić. Rozumiesz? Przestałem mieć za, za, zajawki o imieninach, na przykład. W ogóle nie mam żadnej zajawki. Nawet o urodzinach. Ludzie czczą, przychodzą, czczą mnie na moją urodzinę. Dlatego, że kocham, to się nie puntuje przeciwko temu. Ale w ogóle do tego nie przykładam żadnej wagi. Żadnej wagi. Jeden mój znajomy, jako pytali, ile ma lat, to liczył to od momentu swojego Nowego Narodzenia. I będąc po trzydziestce, mówił, wiesz co, mam pięć lat, patrzcie na niego jak na idiotę, rozumiesz? Jak masz pięć lat? Bo mam pięć Od razu był pretek od do powiedzenia o tym, że się narodziłem na nowo, tak? Powiedz komuś, że masz na przykład osiem lat, tak? Jak to masz osiem lat? Przecież ty koło pięćdziesiątki jesteś, tak? No to, ja ci powiem, dlaczego mam osiem lat. Człowiek przebudzenia to jest człowiek, który myśli innymi kategoriami. Dlatego jest tak wiele napisane o zmianie umysłu. A ludzie śpiący w Kościele wiecie czego chcą? Żeby przyszedł Bóg, dotknął ich palcem i żeby coś im się stało wewnętrznie. I nazywają to łaską. To nie jest łaska. To jest śmierdzące lenistwo. Lenistwo jest grzechem, moi drodzy. W mojej Biblii jest napisane, kto puka temu otworzył. Trzeba co robić? pukać, tak? Żeby otworzyli. Jak nie puka, to się nie otworzył. A jak może leń śmierdzący pukać? Leń śmierdzący, chrześcijański śmierdzący leś, on nie puka. On siedzi i oczekuje, że Bóg go dotknie. I modli się tak. Dotknij mnie Panie, a Bóg mówi w co jeszcze od razu mi się kojarzy prorok i co was jeszcze widzicie? Wiesz to chodzi? Całe ciało poranione, już was nie ma w co widzieć. Mówię, dotknij mnie Panie, mówię, nie mogę Cię dotknąć, bo tak się rozlatujesz w szpach. Jak Cię dotkną? I ludzie myślą, że jakieś małe impulsy emocjonalne gdzieś, to jest Boży Duch. I mówią, ale tam Duch Święty działa. Ja mówię, ale Ty masz życie niezmienione po tym działaniu Bożego Ducha. Dlaczego uważasz, że Duch Święty tam działał, jak Ty padłeś pod mocą i wstałeś w tej samej postaci? Jak to jest możliwe, powiedz? Żeby Cię Bóg dotknął żeby coś się w Tobie nie zmieniło. Jak to jest w ogóle możliwe? Powiem Ci, jak to jest możliwe. Spałeś. Spałeś stojąc, a potem spałeś jak leżałeś pod mocą. Spałeś. Co to znaczy spać? To znaczy nie chcieć się zmieniać. Nie chcieć się zmieniać. Chcemy, żeby działy się przez nas cuda. Chcemy, ale nie chcemy iść w kierunku działań cud. Chcemy, żeby ludzie byli uzdrawiani przez nas, ale musimy iść uzdrawiać, tak? Żeby ludzie byli uzdrawiani, to trzeba uzdrawiać w ogóle. W ogóle uzdrawiać trzeba ludzi, tak? Osobnie jeden mój przyjaźń do mnie zadzwonił, mnie bardzo tym zbudował i mówi, będę potrzebował, żeby mi wystawić legitymację, bo ja będę do szpitala chciał. Ja potrzebuję legitymacji, tak? No bo gdzie się jedzie uzdrawiać chorych? No gdzie? Na arenę sportową? Do szpitala się. Jedzie. To trzeba wziąć tyłek w trokich, i do szpitala uzdrawiać chorych. Tak? Po prostu. Jak się chce iść głosić Ewangelię, trzeba iść głosić Ewangelię, a nie oczekiwać, że Ewangelia przyjdzie do Ciebie i się jakoś będzie głosić przez Ciebie. Ale to wszystko wymaga czego? Zmiany myślenia. Przywódzenie jest ściśle związane z utrożnieniem się na Boga. Bóg bardzo chce, żeby działy się potężne rzeczy, ale On potrzebuje kanałów drożnych, a On sobie już tak to upodobał, że te kanały drożne to ludzie. To Ty i ja. Bóg nie głosi Ewangelii przez aniołów, nie uzdrawia przez aniołów, nie wypędza demonów przez aniołów. Rozumiesz? On to robi przez ludzi. Tak sobie upodobał. W krajach, gdzie Ewangeliści nie mogą dotrzeć, pojawiają się cuda na niebie pod tytułem, że napisy na niebie się pojawiają. W Polsce się nie będą pojawiały napisy na niebie. Ludzie myśleli, żeby w Polsce się napisy na niebie pojawiały. A mówię, pokroma, jak możesz internet włączyć i Cereckiego posłuchać. Po co ci smaki na niebie? Ja mam pół tysiąca filmów w internecie. Człowieku, i mój telefon jest aktywny. Po co, czego, czego ty chcesz Z nieba? ty możesz zadzwonić do mnie, ja Za free. Za free w po prostu położę na Ciebie ręce, a Twój rak umrze. A Twój kręgosłup się zrośnie. Rozumiesz? Ale co do tego jest potrzebne? Zmiana myślenia. Zmiana myślenia. Ludzie się cieszą, a mówię, aniołowie do mnie przychodzą. Pan mówi do mnie przez aniołów. Ja mówię, jeżeli Pan mówi do Ciebie przez aniołów ustawicznie, to znaczy, że jesteś bardzo otępiały. Bo informacja anielska jest dana już dla tych ludzi, którzy w ogóle nie są w stanie przyjmować tych, tego prostego głosu Boga, który mówi do nas codziennie. Ludzie nie chcą przyjmować wewnętrznego przekonania, nie chcą słuchać Boga, nie chcą z nim spędzać czasu i się cieszą, że aniołowie przyszli do niego. Jak jesteś taki tępy, to trzeba do Ciebie anioła Proszę, Rozumiesz? To nie jest żaden za zaszczyt, że aniołowie przychodzą. To jest mózg Boży, bo Bóg jest dobry i chcę, żeby ludzie przyjmowali objawienia. To posyła do nich aniołów. Ludzie, jeżeli my będziemy się budzić ze swym, to ten świat zobaczy życie. On zobaczy życie. Ten świat zobaczy życie. A my będziemy mega szczęśliwi, bo nikt nie jest bardziej szczęśliwy, jak człowiek, który jest w swoim powołaniu. Jak jesteś w swoim powołaniu, to jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. To jest bardzo proste. Najlepsza praca to jest taka, którą lubimy wykonywać. Więc ja czasem ktoś mówi, Ja nie mogę już tej roboty robić, mówimy, Żygać nie chcemy. to czemu tam robić coś czasu? No bo ja nie wiem, gdzie ja mam pójść. Ja mówię, no, będziesz się męczył całe życie swoje, no, całe życie się wstrzymał. Przyjaciele, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj mogli dostrzec, jakby.